Odcinek piętnasty. No A jak jest następna taśma ósma? No to tylko belwoje. Niech się co u lwowi, co fa honorowi, oj, dyry, dyry, nerw szła, Osi z naszej wiary śmieją się na głębnym weleji. Oj, nie róbcie mój, o pajjom oj. A kto z nami trzymasz tamy temu lepiej, jak u mamy? Oj, nie róbcie mój, o pajjom faj, oj. No, więc może przypomnę Państwu, co na poprzedniej taśmie mówiłem, że o tych ludziach, którzy uciekali na dzikie pola, mówię mu dzikich. O Westernie, o Isternie mówiłem o człowieku, który uciekał od prawa, tam gdzie sam prawa stanowił. Nie zawsze sprawiedliwe, nie zawsze i wara komu do tego, jak się nie podoba możesz się poskarżyć Tatarom, Wilkom, Księżycowi, prawa nierzadko okrutne. Tu wbijano na pal, i delikwent z taką zabawką w kroku dyndał sobie nad gawiedzią strojąc miny, bo tego nie lubiło i nie lubił. Tam krępowano mokrymi rzemieniami, które wysychając w upalnym słońcu kurczyły się i miażdżyły kości. Brrr. Nie dziwnego, że po latach szynk pana Schoenfelda w pobliżu szpitala powszechnego lwowiacy określą wesolutkim mianem pod trupkiem. No i zjeżdżali się goście, pożądani i nie za bardzo. Pierwsza wzmianka historyczna z roku 981 zanotowana w najnowszej kronice kijowskiej "Powieść wremiennych let" wydanie deceli Haczów, Moskwa, Leningrad 1950, a więc zanotowana w najstarszej kronice. Kijowski około roku 1039 przez latopisca Nestora brzmi Włodzimierz Wielki wyprawił się na Lachów i zajął im ich grody Przemyśl, Czerwień i inne. Specjalnie w tej sprawie zwróciłem się do pana profesora Mariana Jakubca, który był tak miły, że przesłał mi odpis oryginału, w języku oryginalnym i potwierdził to, co było napisane. Lećmy dalej. Nasz Bolesław Chrobry, nazwany przez niemieckiego biskupa mersemburskiego Dytmara Lewem polskim triumfatorem pysznym, prześladowcą naszych, to znaczy Niemców, żmiją jadowitą, odwzajemnił się, szczerbiąc swój miecz na złotych wrotach w Kijowie w lipcu, czyżby 22, w 1018 roku. Ta typowa lwowska zabawa w twoje moja była tak piekielnie zagmatwana, że jak mówią Amerykańcy, bez pol litra nie rozbierasz. Bo jak mąż Rusin, to żona Polka, jak Bolesław, w po dziadach Polak, to wnuk ruskiego lewa po matce, a żona Litwinka, ją wrzucono do Wisły, jego truto, Kazimierz Wielki, też krewniak Bolesława, wkroczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rodzona siostra naszej świętej Kingi, błogosławiona Konstancja, córka króla węgierskiego, żona Danielowego syna lwa, pomadce dziadka wspomnianego Bolesława, dla którego lwa oczywiście ponoć ojciec założyć miał lwów kto nie wierzy, niech sprawdzi. Otóż ta błogosławiona Konstancja ufundowała w Lwowie katolicki klasztor i kościół dominikanów. Na tym miejscu powstał potem istniejący do dziś kościół świętego Jana. A przecież mąż, Lew, stał twardo na gruncie religii przywiezionej z Grecji przez świętych braci Cyryla i Metodego, którzy dla potrzeb ludów wschodnich zrezygnowali z Greki i alfabetu przyjętego w Biblii, a w Księgach Świętych uznawano wówczas tylko trzy języki, hebrajski, grecki, lesiński, i stworzyli nowy alfabet, właściwie dwa, cyrylicę, bardziej do greckiego zbliżoną, i glagolice oraz język zwany starocerkiewno-słowiańskim lub paleosłowiańskim. Pisze o tym, by zwrócić uwagę na to, że granica między Konstantynopolem, Bizancją a Rzymem też przebiegała przez Lwów, przez panujące malżeństwo. Podobnie, po bezmala siedmiu wiekach, przez inną parę, tym razem dwóch braci, dwóch wnuków Aleksandra Fredry, z których jeden był generałem polskim i szefem sztabu, drugi zaś grecko-katolickim arcybiskupem archirejem, w różnych językach, w różnej wierze, w różnym piśmiennictwie cyrylica i pismo łacińskie, w różnej kulturze wschodnio i zachodnioeuropejskiej bez mala w dwóch narodowościach, bo niestety mylnie łączono wyznanie z narodowością, jakby Polak protestant automatycznie stawał się Niemcem, na obszarze dwóch różnych struktur państwowych żyło tych dwóch lwowskich braci, szeptyckich. Wróćmy jednak przez tych siedem stuleci do poplątanych losów piastów, ruryków, arpadów oraz andegawenów węgierskich i gedyminowiców litewskich na terenie Lwowa i Grodów czerwińskich, Do błogosławionej Konstancji, jej męża Lwa, jej brata Romana, ożenionego z Gertrudą, arcyksiężno-austriacką, i drugiego brata Szwarna, zięcia, pogańskiego jeszcze, króla litewskiego Mendoga. Przyznać trzeba, że powiązania rodzinne panujące w Europie centralnej domów były w owych czasach diablo pogmatwane i jak każdy z każdym się kojarzył, tak też każdy z każdym się naparzał. A najwięcej we własnym gronie rodowym i narodowym. Po wygaśnięciu najstarszej linii Rurikowiczów, król węgielski Bela III ogłosił się królem Galicji. Roman II ze starej linii potomków Monomacha opanował przy pomocy Polaków księstwo halickie. Jak pisze Korzon, Historia Wieków Średnich, Gebetner i Wolf, 1915, srogi dla zuchwałych bojarów swoich, zakopywał ich żywcem do ziemi, ćwiartował ze skóry, obdzierał. Zginął pod zawichostem nad Wisłą, 1205 roku, w bitwie z Polakami. Gdy bojarzy przegnali dwóch nieletnich synów jego, nasz Leszek Biały, znowu cytuję Korzona, Posadził na Haliczu córkę swą, Salomea, i wydał ją za królewicza węgierskiego Kolomana, który się na króla halickiego koronował. Warto może dodać, że królewicz miał pięć lat, a królewna 3 lata. Węgrów z kolei przegnali z Halicza i zjednoczyli Romanową ojcowiznę wspomniani, przegnani synowie ojciec Lwa, mającego, jak powyżej opisałem, zostać mężem błogosławionej Konstancji, córki wypędzonego z Halicza Beli węgierskiego, słynny Danilo oraz drugi syn Romana drugiego Wasyl, a dokonali tego obaj bracia z pomocą Polaków, pod wodzą Konrada Mazowieckiego, będącego w ustawicznych walkach z książętami polskimi, Władysławem Odoniczem Wielkopolskim Okalisz oraz Bolesławem Wstydliwym w Krakowie. Nie kręci się Państwu w głowie? Bo mnie tak. A dlaczego staram się sobie to wszystko przypomnieć, chociaż prawdę powiedziawszy było to bardzo dawno i trudno to pamiętać. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, drogą okrężną, może nazwy okrężną, biję się w piersi, aż echo idzie po saskiej kępie, zmierzam do odpowiedzi na pytanie, dlaczego ze Lwowem było inaczej. Myślę, że częściowo już odpowiedź podsunąłem. Pogranicze klimatów, cieków wodnych, radiesteci by się nie pożywili, flory, Fauny, pisowni, kultur, religii. Jakie? Poza Rzymem miasto miało trzy arcybiskupstwa? I to nie koniec wywodów. Przepraszam, tak mi się wydawało, jakbym usłyszał westchnienie. Chłe, chłe, chłe, mówi ten lisy wariatunczyk z Wrocławia. Spytajcie go, skąd pochodzi, to powie, ta co, panucha, nie masz czy jak. Więc wracając do rzeczy. Na pytanie, czemu, każdy baciar odpowie, jak czemu, ta temu. Argument nie do zbicia, lwoski i bojciarski, może niezbyt logiczny, ale jak i dziarski. Po drugie, jeśli Państwo jeszcze nie zapomnieli, że było po pierwsze, pisałem o tym, że król węgierski był przez pewien czas, dodatkowo, bardzo krótki czas, dodatkowo królem Galicji i Lodomerii. Te potwory językowe Galicja zapewne od Halicza, że niby Halicja, a Lodomeria coś w rodzaju w i to są obląkane pomysły ceka biurokracji czy biuro CK -kracji, ale obląkanie poszło dalej. To krótkie węgierskie niby królowanie z XII wieku posłużyło za usprawiedliwienie i motyw pierwszego rozbioru Polski. Śmieszne? Ach, dla nas nie za bardzo. Rewindykacja, jak to stwierdził tzw. wywód praw do ziem polskich. Kanclerz Austrii, książę Kaunitz, u lwowiaków natychmiast przechrzczony na kał i nic, nie mógł zapewne oprzeć się łzom wzruszenia na samą myśl o sprawiedliwości dziejów i o powrocie prastarych ziem czerwieńskich oraz Lwowa do macierzy, no, jakiej? Austro-węgierskiej. Miał ten lwów szczęście do powrotów ach i do macierzy. Pierwszy był za Kazimierza Wielkiego. Później wyłuszczę pozostałe przyczyny mojego grzebania się w przedmiocie, do którego straciłem zaufanie. Mówię o historii. To znaczy, przepraszam, nie chciałbym być źle zrozumiany. Zaufanie straciłem nie do historii, lecz do przedmiotu, zwanego przez tyle lat w naszych szkołach historią. Ten rozdział chciałbym zakończyć piosenką. Piosenka we Lwowie miała znaczenie i zasięg nie do przecenienia. Lwów nazywano kiedyś urbs katolicissima. Gdy zwrócono się do mnie z propozycją napisania piosenki, no pieśni chyba, z okazji rocznicy obrony Lwowa osłupiały. – Ta spróbuj, syneczek – szeptał żarliwie starowina księżu Lozopola. Zrób to dla starego zamarstynowskiego katabasa. Boże miłosierny, ile razy ja w ucho dostałem za to określenia, on sam tak o sobie mówił ten ksiądz. Ja niedługo umrę, a chciałbym jeszcze usłyszeć o moich trzech ukochanych madonnach, o Strubramskich, Lwoskich Leczakowa, niezwilna, o Laskawej z katedry, przed którą ślubował Jan Kazimierz, Król o śnieżnej. cudni, cudni prosił bieluteńki ksiądz Józef Zamarstynowski. Mało nas szeptał. Ciężko nam. Cudnie prosił i taki numer mi zrobił. Nie zdążył posłuchać. A ja się tak starałem. Ale może Szcząśnij zwark, Lyczakowska Madonno, Chroń swój skarb, Chroń nasz skarb, Dlonią bezbronną, Cieplą drobną, Jak u dziecka, Jak przylipka Kulikowska, Kroń nas, Panno Jazlowiecka, Matko Lyczakowska, wiary trzeba, Matko Boska, Daj nam ją, daj. O Madonno Trwaj, trwaj. Wybacz nam, wybacz zło, o Madonna łaskawa, Syncia tu go, za nas się wstawiaj. Szeregami lwowskie dzieci Na kolana upadają Byś w swej pieczy Chciała mieć je Proszą Cię blagają Siły trzeba Matko Boska Daj nam ją O laskawa Matko Polska, trwaj, trwaj, trwaj. Malo nas, ciężko nam, usłysz nas, Matko Śnieżna, Twoja cześć. Ciągle trwa Tobie należy na W nas wygnanie chyba i baciarach Niewzruszona i potężna Trwata wiara, trwata wiara Mamo Mamo na cierpliwości, Matko Boska, daj nam ją, daj. Matko nasza, Mamo Lwowska, trwaj, trwaj. Tak, mam w domu obrazek śliczny namalowany przez nauczycielkę z polskiej szkoły i napisane jest pod tym obrazkiem Trwamy, panie Jerzy, trwamy. No dobrze, prawdą jest, że piszę w sposób zadyszany, jakbym bał się spóźnić na szperę. <śpera> Szpera to jest zamknięcie bramy o 22 w Lwowie. Ale czy tak nie jest? Od zawalu przestałem bać się śmierci, boję się marnotrawienia czasu, który pozostał. A jeśli pozostało go tylko 100 lat, a? Czy to nie za mało? Tak, nieważne ile ważne jest jak i po co. Nie chcę żyć tak jak starowinka, która wczoraj przebiegała przez jezdnię na Saski. By nie widzieć niebezpieczeństwa, zakryła oczy od strony, z której mogło ono nadjechać w postaci samochodów. Zmniejszała własne szanse. Jeśli to... Że wciąż dygresje i dygresje w tej książce, ale pisze co z serca skapnie, więc jeśli to denerwuje cię czytelniku, nie jest najgorzej, jeśli uważasz, że zabieram ci czas, no cóż, to wtedy nie podołałem zadaniu. Na usprawiedliwienie mam to, że nie znajdziesz w tej książce dwóch trucizn zniszczących w sposób fizyczny ludzkie organizmy, nienawiści i kłamstwa. Jeśli znajdziesz w niej coś mijającego się z prawdą, będzie to wynik niechęci oszukania, lecz mojej nieświadomości. Cudownie powiedział kiedyś u Marca w kawiarni w Warszawie, niezapomniany, wspaniały pan Antoni Słonimski. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie. Miałem szczęście, że spotkałem się z panem Słonimskim i szczęście wynikało z faktu, że 18 lat Przeżyłem we Lwowie mieście nieprawdopodobnym. Siadłem do tej pisaniny po to, by to udowodnić. Co to ma wspólnego z poprzednim rozdziałem, z historią, z moim zniechęceniem do przedmiotu zwanego historią, z moim miastem? Dużo. Moje dzieciństwo upłynęło w adoracji Piłsudskiego, który w jarach, parowach i wykrotach, z których z kolei powstał najpiękniejszy park świata, no dobrze, dobrze, już niech będzie, że jeden z najpiękniejszych, park stryjski, no więc tu w Lwowie wraz z niepodległościowcami późniejszy pan brygadier organizował Rzeczpospolitą Niepodległą. To w letniej willi Toloczków w Brzuchowicach po aresztowaniu towarzysza Wiktora, to był pseudonim Piłsudskiego, wywózce i ucieczce ze szpitala w Petersburgu. To na zieloniu u Culałfów, Juliusz Culałów późniejszy generał, dowódca dywizji lwowskiej Niemiec, z pochodzenia zmarł w niewoli niemieckiej. To na terenie zimnej wody, dokąd przybywa Ponyż na święcenie i zakupywanie Kos w rocznica bitwy pod Racławicami. To na strzelnicy przykórkowej, gdzie sam prowadzi ćwiczenia na kursach przeniesionych z Krakowa w 1906 roku. To na bajkach, nazwa ulicy Lanna, nie? <śmiech> Utoloczków. To w kawiarni kryształowa w pasażu Mikolasza. To na Lenartowicza 12 w mieszkaniu absolwenta Politechniki Lwowskiej Kazimierza Sosnkowskiego. To na polach zamarstynowskich, gdzie prowadzić ćwiczenia z młodzieżą wagerującą po to, by tu postrzelać z broni przynoszonej w kocach graifniętych mamom udającym, że niczego nie widzą nie wiedzą o co chodzi. Wreszcie przeniósł się do Lwowa na mieszkanie stale. W Lwowie się mówiło, pomieszkanie przy ulicy Nabielaka 20. A wokół niego skupili się tacy młodzi ludzie jak Bylina, Prażmowski, Fabrycy, Fleszar, Furgalski, Jurgo, Żechowski, Kasprzycki, Krynicki, Kukiel, Minkiewicz. Sikorski, Skwarczyński, Śmiglery, Stachiewicz, Żuliński, Piątek, Herwin. Tak, tak. To wszystko Lwów. Jak nie urodzenie, to studia. A, nie wiecie to do encyklopedii, moje mili, do encyklopedii, ale uczciwej, moje mili, uczciwej. Tylko ją znaleźć, tak. Hej, strzelcy wraz? Oczywiście, że tak. Związek Strzelecki powstaje w Lwowie. Tylko polegutko, poleguteńku, żeby nam się nie przeziębił. Na dole jego cesarsko-królewska młość, Po lewej z drugiej strony patrząc po prawej, jego kajzerska mość, z prawej, z drugiej strony patrząc po lewej, jego przywództwo, car, wybierać, wybierać, żyć i umierać, <śmiech> niczego te cholerne baciary uszanować nie potrafili, nawet chochliki drukarskie, murgi jedna zapędzają do roboty. Pół nakładu poszło, zanim zorientował się, kto trzeba, że literka się przykręciła i wyszło. No, no wyszło troszki nie tak jak trzeba, bo miało być, że ta ważna wiadomość nadeszła, nie gdy jego cesarsko królewska wysokość posikała się przy stole, lecz po prostu podczas posilania się, gdy posilała się, posilala się przy stole. I kuń się podkinął, czego chcecie. A choć to że i drużyny Bartoszowej, i Sokół Macierz, i harcerstwo polskie, pierwsza lwowska drużyna harcerska imienia Tadeusza Kościuszki, do której miałem zaszczyt należeć, o tym pisałem zresztą, i pierwszy klub sportowy w Polsce powstały we Lwowie, choć to prawdę powiedziawszy nie jest bezpośrednio zasługą dziadka, ale no już dobrze, dobrze, może rzeczywiście odszedłem troszkę od tematu. Ale 29 listopada 11 roku we Lwowie Mianowano pierwszych podchorążych Armii Polskiej Magińskiego, Biskupskiego, Janusza Itisa i neugebauera Jak to, co to ma wspólnego z Kazimierzem Wielkim? To kolei, kochani, kolei. Nie, nie, nie róbcie bałaganu, dobrze? Więc jeśli chodzi o Kazimierza Wielkiego To jak powiedziałem, dzieciństwo, moje, moja młodość Upłynęła w uwielbieniu dla marszałka Piłsudskiego Był bohaterem, przy którym nie miał szans ani z ani Old Shatterhand, ani pan stróż, który był w powstaniu i w Afganistanie, i tu musi być odnośnik. Czy w drugiej połowie XX wieku w Polsce wszystko, co coś znaczy, znaczyć coś musi dodatkowo? Przeczytawszy to zdanie, każdy mnie pyta, jak to był w Afganistanie? Bo przecież Afganistan to wtedy był symbol tego, co się działo. Odpowiadam po prostu do nagle Janielki, nasz stróż z kamienicy był przed wojną w Afganistanie. Wolno było, jak tak dalej pójdzie. Jeśli napiszę albo powiem dzień dobry, wszyscy zaczną się zastanawiać, co ja chciałem przez to powiedzieć. No wracamy do piłsudzkiego. Mój stryj powiedział, kiedyś ten niedźwiedź litewski powinien był wycofać się zaraz po przewrocie albo i przed. Ojciec mało nie brał się do widzenia. Gdy marszałek umarł, w okresie między śmiercią a pogrzebem dziadka, kroniki policyjne nie zanotowały ani jednego wykroczenia kryminalnego. Po pogrzebie radio zawiesiło na dwa dni audycji. Udało mi się zdobyć tygodnik na posterunku z roku, tam na stronie 35 w numerze 22 z 26 maja przytoczone są wypowiedzi prasowe z całego świata, przepojone szacunkiem y, dla, cytuję z artykułu wstępnego londyńskiego Timesa, zawsze gotowego do służby ojczyźnie żołnierza i człowieka czynu. Przytaczam in extenso wypowiedź radzieckich i z Z marszałkiem Piłsudskim schodzi do grobu postać organizatora niepodległości państwa polskiego. Jak wszystkie postacie dookoła, których historia przędla Swenici, Piłsudski był monolitem, był gorącym polskim patriotą, który całą duszą nienawidził caratu. Ideologia marszałka Piłsudskiego bierze początek w martyrologii popowstaniowej szubienic Murawiowa. W murach niewoli na sybirskim wygnaniu Piłsudski jeszcze jako dziecko pala nienawiścią do carskiej Rosji. Rozumiał jasno, że polski ruch niepodległościowy musi wystąpić zbrojnie przeciwko Rosji, pod której panowaniem znajdowała się większa część Polski. Powtarzam, cytuję izwieści. Uważał, że jeśli wojna zakończy się bez próby zbrojnej walki o niepodległość, to Polska będzie obiektem w transakcjach mocarstw. Po klęsce państw zaborczych niepodległość Polski stala się faktem. Piłsudski zebrał dookoła siebie tysiące bezgranicznie oddanej mu młodzieży, która walczyła pod jego rozkazami, stanowiąc jedyną polską zorganizowaną siłę opromienioną aureolą walki o niepodległość. Piłsudski staje się uznanym wozem państwa polskiego. Piłsudski ustalił granice Polski w zbrojnej walce. Walkę tę uważał za główne dzieło swojego życia. I w dalszym ciągu artykułu i z z 1935 roku czytamy Pakt o nieagresji nie jest dla ZSRR wyłącznie dokumentem dyplomatycznym, lecz wyrazem głębokiego pragnienia, by żyć z Polską w pokoju. Naszą sprawą nad mogilą człowieka, którego jedyną namiętnością była myśl o niepodległości i wielkości Polski, jest wyciągnąć rękę do narodu polskiego i powiedzieć mu – nic nie grozi Polsce ze strony Związku Sowieckiego. Przyjaźń Polski i ZSRR może stać się kamieniem węgielnym pokoju w Europie. Koniec cytatu z Izwieści. Po czterech latach i czterech miesiącach uderzyła wojna. Jej echa ścigają mnie przez całe życie. Trudno nawet powiedzieć, napisałem piosenkę, po prostu złożyłem ją z cytatów z innych piosenek, które znamy, niestety, coraz mniej. No i zaśpiewam Państwu tę piosenkę, która się nazywa Wojenka, Wojenka, ale już na drugiej stronie ósmej kasety, natomiast powiem Państwu, jak ona powstała. To było w czasie stanu wojennego, miała przyjechać z Paryża teściowa, nie było komunikacji ani między państwami, ani między miastami, ani między ludźmi w Warszawie. Telefony, telegramy, nic nie działało. Mróz był siarczysty, pojechaliśmy na dworzec gdański, na który miał przyjechać pociąg o 17 z minutami, więc byliśmy spokojni, bo nie mieliśmy wprawdzie... Yy, przepustki ani żona, ani ja na jeżdżenie po nocy, ale jako o 17, no to się spóźni godzinę, dwie, trzy, nic się nie stanie. Niestety o godzinie pół do dziesiątej, jak zapytałem panią na, yy, tam urzędującą na stacji, gdzie jest pociąg, ona powiedziała, nie mam pojęcia, rozbeczala się, odeszła, poszedłem do komisarza, jak to się nam pięknie nazywało, dworca i powiedziałam, proszę pana, niech mi pan wyda zaświadczenie, że jestem, że czekam na teściową, bo jeżeli ona nie przyjedzie, to mnie zaresztują przy pierwszej okazji jej żonę. Jak przyjedzie, to będziemy mieli bilet, No to się nimi wylegitymujemy. Powiedział, nie wolno mi. Ja mówię, to co, kobieta ma zostać na ten siarczystym mróz jak nie ma komunikacji, jak nie ma tragarzy, jak nikogo nie ma na dworcu. I co, ma zamarznąć? Nie wiem, pana, nie wolno mi wydać i koniec. Trzasnąłem drzwiami poszedł. Ten sam kłopot mieli pozostali, którzy tam czekali na dworcu. Jakiś profesor z Torunia mówi, wie pan co, może napiszemy jakieś zaświadczenie? Może pani nam podbije? Mówię, ma pan rację. Napisaliśmy coś takiego dziwnego, to znaczy ja, Jerzy Michotek, numer dowodu osobistego, urodzony tam, a tam i tak dalej. Jakie to wszystko, świństwo trzeba było wypisywać, to wiecie. To samo wszyscy wypisali. Czekaliśmy na, każdy napisał na kogo czekał. ja napisałem o teściowej, i spytałem panią, czy, y, która była naczynikiem stacji, czy, tak czy pani może nam podbić? Powiedziała, nie mogę podbić, ale podbiję. I podbiła nam to na wszelki wypadek. Pociąg przyszedł w nocy, niestety nie przyjechała teściowa. I wtedy wziął tego profesora uniwersytetu i jeszcze jakiś pan, który przyjechał z Paryża, bardzo ładnie mówił po polsku, czy mogę mu pomóc? Powiedziałem, proszę, niech pan siada, młody, elegancki człowiek. Jechaliśmy no to teraz będziemy mieli ładną zabawę. Zatrzymał nas pierwszy pa patrol jakieś 100 metrów od dworca. Stać! Wyciągnąłem zawód osobisty. Miałem nadzieję, że jakoś zadziała mój wdzięk osobisty, ale tam. Natomiast za mnie wyciągnął rękę ten par z Paryża, który przyjechał młody człowiek, z paszportem ZSRR. Milicjant trzasnął obcasami. Przyłożył do czapki dwa palce. Proszę jechać. I tak pięć razy. Przyjechałem do domu wściekły i siadłem do napisania tej piosenki. Piosenka nazywa się Wojenka, Wojenka. Ale nie jest to typowa wojenka, na której chłopcy malowani. Jest to wojenka, na której Polacy do Polaków no ale to już na drugiej stronie tej kasety.